Zazwyczaj, gdy myślimy o kwasach humosowych, substancjach z mikroorganizmami, to mamy na myśli opryskiwanie. W przypadku Ekodarpolu są to produkty zarówno do oprysku, jak i do rozsiewania w formie stałej. O tym rozmawiamy z panem Damianem Gawrońskim, koordynatorem rynku rolnego. Otwieramy się na klientów, którzy chcą aplikować nawozy organiczno-mineralne, zakwalifikowane również do ekologii na bazie kwasów humusowych, ale też z wysoką zawartością makro, mikroelementów takich jak fosfor, potas, magnez czy wapń przeznaczonych na gleby słabe, wyjałowione, gdzie jest widoczny spadek poziomu próchnicy, widoczna jest degradacja tych gleb. Wprowadziliśmy na rynek nowy nawóz organiczno-mineralny o nazwie Plona Reactive, który pełni jednocześnie, spełnia dwie funkcje, tak? jednocześnie użyźnia glebę i dostarcza roślinom makro-mikroelementów niezbędnych do ich wzrostu. Patrzę sobie na jego skład, no jest fosfor potas, nie ma azotu. Tak? Jest to produkt bezazotowy, zalecamy tutaj oczywiście dodatkowe nawożenie azotowe w postaci wybranej przez rolnika, tak? natomiast przy stosowaniu tego produktu śmiało możemy pomyśleć o ograniczeniu nawożenia fosforowo-potasowego czy też mikroelementowego. Jeśli chodzi o produkty płynne, to widzę tutaj, że stoi kilka zbiorników z uniwersalną papką. Czy to też się da opryskiwaczem aplikować? Czy też nie będą się te wszystkie przewody zatykały? Oczywiście możemy tutaj stosować nasz humus aktif papka przy użyciu opryskiwacza. Należy tylko pamiętać o tym, aby nie mieszać tego produktu dodatkowo z produktami syntezy chemicznej, żadnymi produktami pochodzenia chemicznego, dlatego że mamy tam pozytywną mikroflorę bakteryjną pochodzącą z przewodu pokarmowego dżownicy. Dlatego też dbając o Dobro tej mikroflory bakteryjnej powinniśmy pamiętać o tym, żeby wypłukać opryskiwacz w środkach ochrony roślin. Natomiast śmiało możemy stosować to przy użyciu opryskiwacza, rozpuszczając 20 litrów w 400 litrach wody. Pamiętać również należy o tym, aby dysze nie były zamgławiające bądź drobno kropliste, tylko żeby były grubokropliste. Minimum tutaj dysze niebieskie, dwójki lub też dysze o większej przepustowości, czerwone Żeby czwórki, ta zawiesiła się po prostu tak przedostała przed... lub dysze do rsm ów Z racji, że produkt po, y, posiada naturalny taki osad, należy y, niejako wstrząsnąć opakowanie przed zwaniem do opryskiwacza. Y, duża ilość wody y, pomaga y, dużej zawartości materii organicznej, która jest w tym produkcie po prostu odpowiednio się rozpuścić. Na sekundkę wróćmy do tej formy stałej, do plonaru Active, bo tutaj są również te mikroorganizmy, czy nie ma? I bo to jednak jest sucha formulacja. Tak jest. W plonarze Active nie ma mikroflory bakteryjnej. Mikroflorę bakteryjną posiadamy w Kumusie Active. W plonarze Active na rzecz tego, że nie ma mikroflory bakteryjnej jest właśnie wyższe stężenie części mineralnych w formie fosforu, potasu, wapnia i mikroelementów.